ZIMOWE OPOWIEŚCI Hans Christian Andersen Dziewczynka z zapałkami Było bardzo zimno. Padał śnieg i nadchodził ciemny wieczór. Ostatni w roku, wieczór sylwestrowy. Pomimo zimna i ciemności szła ulicą biedna mała dziewczynka, bosa i z odkrytą główką. Kiedy wychodziła z domu, miała wprawdzie pantofle ale za duże na jej nóżki. Dotychczas nosiła je matka, to też dziewczynka zgubiła je przechodząc przez ulicę i uciekając przed dwoma wozami, które nadjeżdżały strasznie szybko. Jednego pantofla nie mogła już znaleźć, a drugi zabrał jej jakiś chłopiec. Powiedział, że przyda mu się na kołyskę, gdy będzie miał dzieci. Szła więc dziewczynka na bosych, małych nóżkach sinnych i czerwonych z zimna. W starym fartuszku niosła dużo zapałek, a jedną wiązkę trzymała w ręku. Przez cały dzień nikt od niej nic nie kupił. Nikt nie dał jej ani grosza. Szła zmarznięta i głodna. Była to zmartwiona, biedna, maleńka dziewczynka. Płatki śniegu padały na jej długie, jasne włosy, tak ślicznie wijące się na karku. Ale dziewczynka nie zwracała na to uwagi. Ze wszystkich okien bił blask świateł, a na ulicy pachniało tak smakowicie pieczoną gęsią. Był to przecież wieczór sylwestrowy. O tym myślała dziewczynka. Usiadła na rogu ulicy. W kącie pomiędzy domami, z których jeden był bardziej wysunięty niż inne, zwinęła się cała w kłębek. Odkuliła pod siebie małe nóżki, ale marzła jeszcze bardziej, a nie miała odwagi pójść do domu, bo nie sprzedała ani jednej zapałki. Nie dostała ani jednego grosika. Ojciec biłby ją. I w domu było zresztą także zimno. Mieszkali pod samym dachem, przez który wiał wiatr. Pomimo, że największe szczeliny zapchane były słomą i gałganami. Jej małe rączki prawie zupełnie zdrętwiały zimna. Och, jakże chciała zapalić jedną małą zapałeczkę, gdyby się odważyła wyciągnąć jedną, jedyną związki. Potrzeć nią o mur i ogrzać sobie palce. Wyjęła jedną zapałkę. Trzask. Jakże się iskrzyła, jak grzała ręce, gdy dziewczynka otoczyła dłońmi ciepły, jasny płomień, niby małą świeczkę. Była to dziwna świeca. Dziewczynce wydawało się, że siedzi przed dużym, żelaznym piecem o polerowanych mosiężnych kulach i mosiężnych drzwiczkach. Ogień palił się jasno i grzał tak mocno. Ale co to się stało? Dziewczynka wyciągnęła nóżki, aby je ogrzać. Wtedy płomień nagle zgasł. Piec znikł. Dziewczynka siedziała z małym ogarkiem wypalonej zapałki w ręce. Zapaliła drugą zapałkę o mur. Grzała i świeciła, a tam, gdzie padał jej blask, mur stawał się przeźroczysty, jak gaza. Dziewczynka zobaczyła pokój i nakryty stół. Na śnieżnobiałym obrusie stała kosztowna porcelana, na półmisku dymiła pieczona gęś. Nadziana jabłkami i śliwkami, ale najzabawniejsze było, kiedy gęś zeskoczyła z półmiska i zaczęła biegać po pokoju z nożem i widelcem w grzbiecie, kierując się właśnie ku dziewczynce. Nagle zapałka zgasła i znowu został tylko gruby zimny mur. Dziewczynka zapaliła nową zapałkę i oto zobaczyła najpiękniejszą choinkę. Jeszcze większą i ładniej przybraną niż ta, którą widziała zaszkloną szybą w czasie ostatnich świąt Bożego Narodzenia u bogatego kupca. Tysiące świeczek paliło się na zielonych gałęziach. Patrzyły na nią kolorowe obrazki, jakie widywała na wystawach sklepowych. Dziewczynka wyciągnęła obie ręce. Wtedy zapałka zgasła, a światła choinki uniosły się w górę wyżej, coraz wyżej. Nagle zobaczyła, że to były jasne gwiazdki na niebie. Jedna gwiazdka spadła i zostawiała za sobą długą, ognistą smugę. Teraz ktoś umiera, powiedziała dziewczynka, bo jej babka, jedyna istota, która była dla niej dobra, ale już dawno nie żyła, mówiła jej. Kiedy gwiazda spada, ktoś umiera. Znowu potarła zapałkę o mur. Zajaśniało dookoła i w tym blasku stanęła babka, jasna, łagodna i kochana. – Babciu – zawołała maleńka. – Ach, weź mnie ze sobą. Wiem, że i ty odejdziesz, gdy zapałka zgaśnie. Tak jak gorący piec, jak pieczona gęś i wysoka, śliczna choinka. I prędko zapaliła wszystkie zapałki, które pozostały jej jeszcze w wiązce. Chciała zatrzymać dłużej babkę. Zapałki świeciły takim żarem, że było jaśniej niż w dzień. Babka dawniej za życia nie była nigdy taka piękna i taka wysoka. Wzięła dziewczynkę w ramiona i uniosły się obie w światłości i szczęściu wysoko w górę. Gdzie nie było ani zimna, ani głodu, ani lęku. Do Boga. A na rogu ulicy, oparta o mur kamienicy, siedziała w mroźny poranek mała dziewczynka o zarumienionych policzkach z uśmiechem na ustach. Martwa. Zamarzła w ostatni wieczór starego roku. Noworoczny poranek oświetlał martwe ciało dziewczynki. Miała w ręku zapałki, z których jedna wiązka była już wypalona. Chciała się ogrzać, mówiono, ale nikt nic nie wiedział o tym, co zobaczyła pięknego. Ani w jakim blasku razem ze starą babką uniosła się w światłość nowego roku. Koniec.